Cześć, mam na imię Karolina i jestem alkoholiczką. Tak się umówiliśmy że z Arturem, że, że zacznę ja jako pierwsza. Bardzo się cieszę, że dzisiaj razem z Arturem możemy podzielić się doświadczeniem swoim i od razu mam prośbę, że jeżeli zacznie mnie przerywać, to od razu proszę o informację, Robert, bo, bo ostatnio mam taki problem. Najwyżej się przyłączę wtedy na komórkę. Także nie zwlekaj od razu, że mnie rwie. Okej. Okay. Ja się będę dzielić doświadczeniem z kroku dwunastego, czyli tak jak ja go czuję, jak ja go stosuję. Może przeczytam krok dwunasty, tak żeby no, wszyscy wiedzieli przebudzenie przebudzeniu duchowo w rezultacie tych kroków. Staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Do, do wspólnoty trafiłam 7 lat temu pierwszy raz i... Mm, bardzo szybko załapałam. Wcześniejsze próby jakby odstawienia alkoholu nie, nie przynosiły żadnego, żadnych skutków dobrych, pozytywnych. I wytrwałam półtorej roku w tej trzeźwości. Chodziłam regularnie dwa razy na meetingi i słuchałam. Dużo słuchałam, ale praktycznie nigdy się nie dzieliłam ani sobą, ani nie, nie wypowiadałam się z różnych powodów. No Głównie dlatego, że, że, że sił, czułam silny lęk i nie chciałam jakby się integrować za bardzo z grupą. Po, tym, po, po, po półtorej roku y, uczęszczania na mitingi, wróciłam do picia, trwało to około 8 miesięcy y, i potem znowu wróciłam do wspólnoty, bo wiedziałam, że tylko tam jestem w stanie uzyskać trwałą trzeźwość. Y, kolejne próby, próba niepicia trwała 2,5 roku, y, ale znowu wróciłam do picia w tych okresach, kiedy nie piłam, oprócz takiej oczywistej zmiany w moim życiu spowodowanej niepiciem, tak naprawdę nic za wiele się nie zmieniło. Dalej wewnątrz bardzo cierpiałam i, i życie uważałam, że strasznie mnie krzywdzi. I kiedy wróciłam po raz trzeci do wspólnoty, wiedziałam, że muszę, e, muszę coś więcej zrobić, coś inaczej niż do tej pory. E, I w sumie w tydzień po, po tym, jak zakręciłam butelkę, poprosiłam o program. Znalazłam sponsorkę w na, na zakładce Sponsoring, tutaj na Discordzie. Wybrałam numer, numer tele, telefonu i po krótkiej rozmowie stwierdziłyśmy, że zaczynamy współpracę. Ee, zaczęła się wtedy wielka zmiana, naprawdę, w moim sposobie myślenia, czucia, postrzegania świata. Ee, ja też od początku, jak zaczęłam pracować e, ze sponsorką, ja wiedziałam, miałam świadomość, że ja muszę ten program przekazywać dalej, przynajmniej powinnam. I trudno mi było sobie to wyobrazić, bo my, my tak z moją sponsorką codziennie rozmawiałyśmy mm, około godziny, a to bardzo mocno uszczuplało mój, uszczuplało mój wolny czas, I, a ja sobie ten czas bardzo ceniłam i myślałam, jak to będzie, jak będę miała podopiecznych. Tyle mm, rozmów i czasu poświęconego innym ludziom, obcym ludziom, a, a co ze mną, gdzie czas dla mnie? Yy, przecież ja tak naprawdę nigdy nie dzieliłam się wolnym czasem z nikim. Nawet z moimi bliskimi. E, uwielbiałam siedzieć i tkwić w takiej izolacji, egoistycznie podchodziłam właśnie, byłam po prostu egoistyczna i mało chętna do tego, żeby dzielić się sobą, pomagać innym, a tym bardziej jak nie było z tego e, jakichś namacalnych profitów. I kiedy skończyłam ze sponsorką program, już wiedziałam i zrozumiałam, że właśnie jestem tyle warta, ile mogę pomóc drugiemu człowiekowi tak naprawdę. I to przebudzenie duchowe. Wiecie, przebudzenie duchowe dla każdego znaczy coś innego. I ja sobie zdaję sprawę, że jakaś regułka absolutnie nie wyczerpuje tutaj odpowiedzi na to pytanie, czym jest to przebudzenie duchowe. Ale to nie jest jakieś przebudzenie duchowe, to jest właśnie to, które ja przeżyłam, przeżywam, to jest to, które jest rezultatem życia programu na 12 kroków. I to jest dla mnie ważne, bo wiecie, ja wcześniej, zanim, zanim wróciłam do wspólnoty i, i przestałam pić, ja szukałam naprawdę wielu, na różne sposoby, czegoś, co mnie przebudzi ja byłam na tyle świadoma tej swojej choroby alkoholowej nawet jak już wróciłam do tego picia że wiedziałam, że mm, ucieczka nie jest żadnym rozwiązaniem I ani w alkohol, ani w związki w sport, w jedzenie w zakupy, bo próbowałam naprawdę wszystkiego że nie jest rozwiązanie i pozostało mi, ja, ja wiedziałam że jedyne co mogę doświadczyć to, to czegoś duchowego ja byłam na to gotowa, ja tego bardzo potrzebowałam i chciałam no ale moje próby to tak, próbowałam wielu rzeczy, korzystałam oprócz tego, że z różnych terapii byłam na ustawieniach helingerowskich. E, tam słyszałam, że mogę, e, można w jakiś sposób prze, przełamać przekleństwo pokoleń, e, jakieś sesje robiłam z szamanką, oczyszczałam czakry, medytowałam, e, nawet się wkręciłam w oddech holotropowy, taki właśnie, który, który dzięki któremu można zmieniać e, stany świadomości i czym bardziej się skupiałam na sobie, na naprawian naprawianiu siebie, tym gorzej się czułam. To nie przynosiło żadnego efektu. No właśnie i kluczem do mojego przebudzenia jest niewątpliwie program 12 kroków i pomoc drugiemu alkoholikowi. Dla mnie przebudzenie to jest po prostu świadome życie. Y takie wybudzenie z automatyzmu mojego umysłu. On nieustannie ten mój umysł jazgoczy i wmawia mi bardzo dużo rzeczy, najczęściej nieprawdziwych. To też potem jest yy, to też jest dużo, źródłem dużego lęku u mnie i różnych jakichś takich emocji yy, nie, nie do końca potrzebnych może na, na dany moment. I dziś wiem, że świat zewnętrzny jakby yy, nie wpływa na moje życie. I ja sama jestem odpowiedzialna za moje własne życie. Yy, wskutek pracy na programie 12 kroków Dużo zyskałam. Trudno powiedzieć nawet jak wiele. Na pewno oprócz tej świadomości, taki otwarty umysł i, i taki spokój i spójność wewnętrzną. Wiecie, ja bardzo często tak, myślałam jedno, yy, mówiłam co innego. Myślałam inaczej, robiłam jeszcze inaczej. Wieczny wewnętrzny chaos, niezgoda, jakieś niespójności, nieuczciwość. Dużo tego było. I jakby ten program potrafił to wszystko fajnie jakoś tak uporządkować. Kiedy skończyłam program ze sponsorką, to ja już czułam, już, znaczy już w trakcie nawet programu, czułam, że nadchodzi naprawdę duża zmiana w moim życiu i że to jest coś, coś dla mnie ważnego. Ale jakby te, te wewnętrzne procesy, które się gdzieś we mnie zadziewały, one się jeszcze tak niekom, jakby... Nie potrafiły zintegrować. Ja nie wiedziałam za bardzo, co ja mam z tym wszystkim zrobić, co otrzymałam, co, co czuję i jak to przedłożyć na życie. I tutaj właśnie e, idealnie sprawdził się ten drugi człowiek, alkoholik. Potrzebowałam go po prostu. E, I zaczęłam przekazywać program i wszystko zaczynało być o wiele dla mnie bardziej jakby zrozumiałe. E, same przejście programu dla mnie... To był tylko taki początek, to było takie zasiane ziarenko. Drugi człowiek, właśnie kiedyś mój największy wróg, tak naprawdę, dziś jest świadectwem dla mnie na istnienie siły wyższej właśnie w drugim człowieku, w relacji z drugim człowiekiem. Widzę to działanie tej siły wyższej. Podoba mi się, bo takie właśnie, Bill Wilson kiedyś napisał, że jeżeli alkoholikowi nie udało się udoskonalić i pogłębić swojego duchowego życia przez pracę i poświęcenie dla innych, nie będzie on w stanie stawić czoło żadnym przeciwnościom losu. Ja przez większość życia bałam się ludzi i wchodziłam, jeżeli już wchodziłam w jakiekolwiek relacje, to one były niezdrowe, raniłam innych, raniłam siebie. Tak jak mówiłam, nie ja lubiłam pomagać i mnie zawsze interesowała moja osoba, czy mi jest dobrze, moja radość, moje cierpienie, jak ja się w danej sytuacji czuję. Ja, ja i tylko ja. To było dla mnie zaskakujące, że, że po prostu mogę nieść posłanie drugiemu cierpiącemu alkoholikowi właśnie poprzez rozmowę, poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem na meetingu poprzez e, dawanie spikerek, czy właśnie przeprowadzając e, przez program. E, ja staram się zawsze, jak, jak przekazuję program, to nie wiem, mam... Jak sponsorka mi przekazała ten program, ja praktycznie nigdy nie dzwoniłam do niej i nie pytałam się, jak miałam jakieś tam wątpliwości. Zawsze starałam się kierować intuicją i takim, wiecie, sercem, takim, takim po prostu... Tak jak ja to czułam, yy, oprócz oczywiście taki, tego, co mi przekazała, bo dokładnie tak to przekazuję, staram się zawsze mieć też na uwadze yy, i to jest dla mnie ważne, że ja nie jestem terapeutką, ja nie jestem lekarzem, nie jestem żadną osobą duchowną i, i jedyne, czym tak naprawdę mogę się podzielić, to jest program. Mogę okazać zrozumienie, mogę, mogę tworzyć serce, natomiast... Yy, za wiele więcej to ja już nie mogę I nie, i nie zawsze jest łatwo, bo czasem pojawia się tak, jakby moje ego zaczyna mieć taką, wiecie, tak rządzi się i pojawia się taka potrzeba, by pomóc w większym zakresie niż, niż to jest może potrzebne czy nawet możliwe. Kiedyś miałam taką podopieczną, którą przeprowadzałam przez program i bardzo się zaangażowałam w jej zdrowienie. Wydaje mi się, że za bardzo. Nawet wydawało mi się, że chyba chcę bardziej wyzdrowieć niż ona sama. I zaczęło pojawiać się wiele trudnych emocji. Taka bezsilność, poczucie niemocy, wątpliwości w ogóle, czy to, co ja robię, ma sens. Zaczęłam myśleć, by, by przestać sponsorować. Ale to, to były tylko moje własne myśli, moje emocje, które, on, te emocje mnie doprowadzały do takiego właśnie stanu, i się po prostu już źle czułam i ostatecznie rozstałyśmy się a ja wyciągnęłam z tego doświadczenia naprawdę sporą lekcję <śmiech> ja potrzebuję sponsorować Wiem, ja to dzisiaj wiem, że gdybym nie sponsorowała to czym dłużej byłabym trzeźwa o ile bym była to tym większą miałabym skłonność żeby po prostu zaniechać tego duchowego programu przekazując go ja czuję, że ten program we mnie żyje po prostu za każdym razem odkrywam albo coś nowego, albo coś sobie odświeżam, przypominam I bardzo przeżywam na przykład kiedy moje podopieczne właśnie wzrastają w takiej świadomości, kiedy widzę, jak one to, jak one przebudzają się duchowo, wtedy za każdym razem się upewniam, to działa. Ja wiem, że to działa, bo to na mnie zadziałało, ale jak słyszę to od piątej, szóstej osoby, to ja wiem, że to po prostu działa. Razem potrafimy odkrywać naprawdę niezwykłe rzeczy. Ale taką największą radość mam, kiedy właśnie po skończonym programie podopieczna mówi, że, że, że sama staje się już sponsorką. A zdarzało mi się, że na przykład podopieczna, moja podopieczna nie była gotowa przekazywać programu, czy też nie czuła, że, że podoła. Ja wtedy zawsze mówię, żeby nie odbierała sobie szansy na takie doświadczenie, że to jest coś niesamowitego, żeby spróbowała i, I wtedy jeśli pomyśli, że no, taka forma posłania nie jest faktycznie dla niej, no to okej. Okay. Ale wiecie, za każdym razem słyszę, jak, jak e, właśnie decyduje się pod opiekę na sponsorowanie, że to była bardzo dobra decyzja i nigdy, nikt nigdy jej nie żałował. E, ta rola mojej moja rola sponsorki, wiadomo, nie kończy się wraz z zakończeniem programu. A tutaj szczególnie na początku, jak podopieczna zaczyna sponsorować i właśnie czuję czasem niepewność, czy, czy to, czy da radę, to jest zawsze wspieram i dzielę się własnym doświadczeniem. Tak myślę, że, że, że dobro może się mnożyć tylko poprzez dzielenie, czyli nie mogę dla siebie zatrzymać tego, co, co tak naprawdę dostałam, bo po prostu to nie zadziała. Kiedyś ktoś poświęcił mi tak, na, tak, tak bezinteresownie, sporo wolnego czasu, to, to ja po prostu nie mogłabym nie przekazywać tego dalej. E, oczywiście niewiele by się tak, y, tak naprawdę zmieniło, gdybym nie zastosowała tych zasad programu we wszystkich moich poczynaniach. E, także nie tylko tutaj w AA, ale też w moim życiu tym poza, a tym moim życiu prywatnym. Postarałam się jakby od nowa zbudować swój kręgosłup moralny z takich wartości jak właśnie uczciwość, jak miłość, jak dobroć, bezinteresowna pomoc. I moja służba, właśnie według tego dwunastego kroku, nie ogranicza się do meetingu czy też do, do wobec alkoholika. Niezmiernie zachwycam się tym, jak zmienia się, zmieniają się moje relacje w rodzinie, z moimi dziećmi, bo to wzbudzało we mnie największe poczucie winy, właśnie to, jaką byłam mamą. I dzisiaj na przykład nie słychać już krzyków w moim domu. Dzieci nie widzą mnie zmęczonej i złej, takiej, zawsze, takiej jak zawsze byłam. Staram się być użyteczna i w domu, i w pracy. I staram się nie stawiać siebie na pierwszym miejscu, nie grzebać ani w przeszłości, ani, ani nie rozkładać y, każdej drobnej, trudnej sytuacji na, na drobne cząsteczki. Y, I powiem Wam, że czasem mm, właśnie jak mam takie dni, że sama nie wiem o co mi chodzi i, i modlę się i medytuję i zastanawiam się co, co, co mi jest, i ulga jakby nie przechodzi ani, ani, ani żadne rozwiązanie, to wtedy największym dla mnie uwolnieniem ode mnie samej jest właśnie telefon od podopiecznej. To za każdym razem działa. Ja, ja nie wiem jak, ale po prostu działa. Ja kończę rozmowę, ja wychodzę z pokoju, zupełnie podniesiona na duchu, zupełnie w innym nastroju. I nawet czasem nie wiem, z czego był taki kiepski nastrój czy, czy humor. I nie chodzi też o to, żeby uciekać od siebie, czy, czy od tego, co jest trudne, ale chcę powiedzieć, że, że kiedy wszystko inne zawodzi, to rozmowa i pomoc drugiemu cierpiącemu człowiekowi może zdziałać cuda. Dla mnie działa. Z tym dwunastym krokiem nie jest też tak, że ja... Dzisiaj nie, nie, nie rzucam wszystkiego, aby pomóc drugiemu człowiekowi. Yy, yy, chodzi mi o to, że moje dzieci poniosły już wiele strat wskutek mojego alkoholizmu i staram się być jak najbardziej obecna i świadoma w ich życiu. Nie mogę ich znowu zaniedbać, zaniedbywać, a w tym samym czasie na przykład pomagać drugiemu człowiekowi. Yy chyba parę dni temu to było, jak mój syn zadzwonił do mnie, jak byłam w pracy i mówi: mamo, zaplanowałem dla nas super dzień, pójdziemy na siłownię, a wieczorem zrobimy e, ćwiczenia z angielskiego. I ja od razu pomyślałam, że ja wieczór mam przecież rozmowę z podopiecznymi. I mówię, wiesz co, no wieczór to, to może nie bardzo, może zrezygnujmy z czegoś, albo z siłowni, albo z angielski sam zrobisz. A on tak powiedział, nie z wyrzutem, ale tak trochę ze smutkiem, a okej, okay, rozmowy masz wieczorem. Wtedy jakby zrozumiałam, że dla niego to jest, znaczy on wie, że te rozmowy mają miejsce codziennie, ale akurat w tym dniu chciał ze mną spędzić ten czas i od razu powiedziałam mu, że nie ma problemu, że, że zrobimy tak, żebyśmy mogli i siłownie zaliczyć, i angielski. To jest dla niego ważne, a ja dziś nie chcę ani mieć poczucia winy, ani uciekać przed, przed tym kontaktem i czasem spędzanym razem z moimi dziećmi. Udało się w tym dniu załatwić i wszystko, i rozmowę z podopieczną, i, i czas spędzony z synem. Ale wiecie, były też czas na przykład taki, że odbierałam w pracy telefony od właśnie cierpiących alkoholików. Dużo było tych telefonów. Potem e, Bartłomiej ma włączony telefon. E, bo nie telefon, tylko mikrofon. E, potem było tak, że miałam poczucie winy, że nie wykonuję tych obowiązków zawodowych zbyt dobrze. To nie były to nie było dla mnie takie ok. Był też czas, że miałam bardzo dużo podopiecznych i, i, i brakowało mi tej przestrzeni dla mnie, tego, tego czasu, żeby zadzwonić do mojej sponsorki, kiedy naprawdę tego potrzebowałam. Brałam na siebie, wydaje mi się, na tamten czas zdecydowanie za dużo. No właśnie, ale dlaczego? Dlatego, że ja znowu to ego chciałoby poczuła się, że ja jestem najważniejsza, że jestem taka mega ważna i że mogę wszystkim pomóc. Mam misję i mogę w ogóle wszystkich zbawić. Muszę wszystkie telefony odbierać, muszę zawsze stać na posterunku. Ale potem zrozumiałam, że żebym ja była użyteczna, sama muszę mieć tą siłę duchową, równowagę i spokój. Nie wolno mi zaniedbać mo zaniedbywać moich bliskich. Pracy mojej, która daje mi źródło dochodu i, i siebie samej, a jednocześnie chcę być pomocna dla, dla, dla, dla cierpiącego alkoholika, ale też tak, żeby nie zatracić się w tym wszystkim. To jest dla mnie taka, taka ważna sprawa, o której muszę pamiętać i, i żeby nie pójść za, za bardzo w jedną, ani w drugą stronę. Na koniec może Wam, tak sobie zostawiłam na koniec, bo bardzo mi się podoba i bardzo do mnie trafia taki fragment. Przeczytam Wam go. Fragment z listu Karla Junga do Billa Wilsona, gdzie napisa, Karl napisał, alkoholicy nie piją dlatego, że brakuje im alkoholu, ale dlatego, że bardzo brakuje im poczucia jedności, przynależności i podłączenia. Alkoholizm jest chorobą oddzielenia. I dokładnie, wiecie, ja tak czuję, że zdrowiejąc ja muszę wchodzić w re, w, w, wychodzić do ludzi, żyć w, z nimi w połączeniu, w jedności. Nie mogę istnieć ani bez drugiego człowieka, ani bez podłączenia z siłą wyższą. Nie mogę istnieć w oddzieleniu, w izolacji, w której tak naprawdę tkwiłam przez wiele, wiele lat. Takie życie, które ja prowadziłam w tej izolacji, w tym o, odłączeniu, to jest dla mnie gotowa y, recepta na, na nieszczęśliwe i na nietrzeźwe życie. Ech, tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za, za to, że mnie wysłuchaliście i oddaję głos Arturowi. Dzięki.